Abendbericht ist richtig anders anfangen als in Deutschland. Ich gebe zur Kenntnis, dass in Polen ein Missionsbericht nicht anders anfängt als in Deutschland. Przyjąłem do wiadomości, że taka relacja z misji w Polsce zaczyna się inaczej niż u nas w Niemczech. Ja bitte i nie powtórzę wam teraz, jak właśnie Horst do mnie zatytułował tą pieśń. Ja jeden zugenimmt einen Marka, aus rozdział. Markus 16. Vers 15, sendet sprach zu Geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das що 15. Vers Marka 16:15. Ihr seid ihm, idąc na cały świat, Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Dankbar, die Jesteśmy wdzięczni, że uczniowie wtedy, eh, poszli za tym wezwaniem Pana dass die ersten christen diesen Auftrag erfüllt haben. Święty Pierwsi chrześcijanie wypełnili to zadanie. Gdyby scento unserer Europa das evangelium auch nicht erreicht. Bo w przeciwnym razie nas w Europie ta ewangelia nie dosięgnęłaby. Wir sind dankbar, dass der Herr ein großes Werk auf allen Kontinenten dieser Erde hat. Jesteśmy że Pan ma na nicht nur in Afrika. aber eben auch immer noch in Ale mimo to ciągle i to dzieło w Afryce ciągle jest czynione. Jednym z afrykańskich krajów, z którym mamy już długoletnie połączenie jest Kamerun. Oni möchte versuchen in Wort und Bild ein paar Eindrücke Werk zu vermitteln. I chciałbym w słowie i w obrazie przekazać Wam co nieco o tym kraju. Ta prezentacja była zrobiona dla bieżących angielskojęzycznych, dlatego jest po angielsku, nie po niemiecku. Ale mimo wszystko dzisiaj posługujemy się niemieckim i polskim. Ja kurz ein paar generelle Informationen zu Kamerun, kilka ogólnych informacji o Kamerunie. Das Land liegt in Zentralafrika, ten kraj jest położony w Afryce jak 20 мільйонів Einwohner, nie mniej niż Але milionów mieszkańców, also etwa die Hälfte von Polen, nie mniej Yeah. Ja auch ist Jaunde mit 2 Millionen Einwohnern. Stolice 3 Millionen Einwohnern. Ja denke się miasto 3 miliony mieszkańców. Masz afrykańskie e podłoże, czy warunki в relatywnie małe. Zona Klimat w Kamerunie w większości obszarów jest tropikalny. Oficjalnym językiem, czy urzędowym językiem jest francuski. Choć Kamerunczycy mówią z bardzo takim charakterystycznym, czy ciężkim akcentem, który trudno można zrozumieć. Mała część mówi po angielsku. I dann gibt's ungefähr verschiedene Dialekte, die gesprochen więcej 200 różnych dialektów, w których się porozumiewają. Kamerun Oficjalnie Kamerun jest chrześcijańskim krajem. etwa 50%, Około 50 mieszkańców e, przyznaje się do chrześcijaństwa. Choć e, chrześcijaństwo, które praktykują, jest bardzo wymieszane z okultystycznymi e, rzeczami. Na e, północy kraju e, jest bardzo wielu muzułman, e, muzułmanów, którzy e, mniej więcej e, tworzą, czy, zawierają 20% całej populacji. Und dann gibt es eben gerade so in den ländlichen gebieten natürlich die original afrikanischen okkulten religionen hier oczywiście też są te w tych 30 to są te, ich, zeigen, nicht europa ist Następne zdjęcia pokażą, że Kamerun to nie Europa. Ale na afrykańskie warunki jest dość dobrze rozwiniętym krajem. Średnia długość życia to jest 50 lat. W Polsce mniej więcej 80. W Niemczech jeszcze ciut więcej. Das hat zur Folge, dass man in Kamerun sowohl wie keine alten oder älteren Geschwister antrifft. I to mówią, że się z tym, że w Kamerunie tyle o ile nie ma sie, są, ale to są 10% 10%. U uns 0,5 das zeigt die Relation. pokazuje nam tą e, obrazuje nam tą relację, a patrząc na Afrykę, 10 recht guter Wert. 10 to jest bardzo dobra wartość. I po widzisz w Kamerun jest sytuacja Kamerunu jest dość stabilna. Kamerun jest offiziell eine Demokratie. Oficjalnie Kamerun to kraj demokratyczny, regiert, ale e, jest tak dość dyktatorsko e, rządzony, co nie jest też wadą, jeśli chodzi o ludność, o ich sposób życia, czy też dla chrześcijania. E, I również ta... E, Gospodarcza e, sytuacja Camaruno jest dość e, o, w porzu, e, na dobrym poziomie na, do zaakceptowania. Das etwa 3, pro das 3, pro e, śre, średnie zarobki wynoszą mniej więcej 3200 dolarów rocznie. У vergleich з 27 тисячами доларів у Польщі, у порівнянні з 27 тисячами доларів у Польщі. Це робить мати приблизно таку саму реляцію. Це робить мати приблизно таку саму Це робить мати приблизно таку саму реляцію. Це робить мати приблизно таку саму реляцію. Dzieło pańskie, tak jak my to znamy mówiąc, czy, czy w połączeniu z braćmi zaczęło się w 1946 roku Jeden z wierzących z Togo został, czy został wyrzucony ze swojego kraju z Togo On siedział w w autobusie i czytał Biblię. Podszedł doń ein gläubiger Kamerunese an. E, in Bill aus Togo in ten brat Bill z kogo właśnie zaczął to dzieło w Kamerunie. Stelle, wo heute noch immer die ist. Dokładnie w tym miejscu, gdzie po dziś dzień jest ta e, stacja misyjna. Es dann in die I nawiązały się kontakty do Szwajcarii. Gottfried hat sich sehr um brat Gottfried Hausermann bardzo e, troszczył się o, o Kamerun dort i spędził tam również trzy lata. Da hat es einige Brüder und Geschwister gegeben, Familien, die vollzeitige Missionsarbeit in Kamerun getan haben. Wir unter Spielkar rodzin, które w pełnym wymiarze czasu powiedzmy przeprowadzili się do Kamerunu i tam pracowali dla Pana. Der Name Harm Wills aus Holland wird einen von euch noch etwas nazwisko Harm Wills, niektórzym z wam coś powie, an Schwager von Henk Heiker. Jest to szwagier od Brada Highcopa. Tam Geschwister Weinholz potem Wierzący Weinholz z Holandii, Geschwister Nick z Deutschland, czy Małżeństwo Nick z Niemiec, Geschwister Skarabis Deutschland, i Wierzący Skarabis też z Niemczech die hier links im Bild sind. których możemy zobaczyć na na, na його є молодий, його є молодий. Його є брат Опенхайзен. Його є брат Опенхайзен. Його брат Опенхайзен. Його є брат Опенхайзен. Його є брат Опенхайзен. брат Опенхайзен. Його є брат 4 Його є брат Опенхайзен. Його є брат Опенхайзен. Його є брат Опенхайзен. Його є W, sp, czy, czyni tam bardzo błogosławioną służbę. Dzień dobry, Erwin i Lineke Leumes, również braterstwo Erwin Leumes z Holandii też mieszkali tam przez kilka lat, a dzisiaj brat Erwin jeździ tam regularnie. На ja, rechts im можна ein paar з Камеруну. zu які дуже auf strave, na prawem zdjęciu można powiedzieć weterani z Kamerunu, które die sich sehr um das Werk in Kamerun gekümmert haben. Der Jacques, który bardzo troszczył się o udział w Kamerunie. Aus vier europäischen Ländern, oder Wills Ratitz und oder Runkel aus Renschat. Wie Brat Runkel's Renschat. Ja, etwa 20 Versammlungen, die mit uns in praktische Gemeinschaft sind. Dziś, jest w Kamerunie mniej 20 zgromadzeń, które które są z nami w społeczności. Es gibt eine jährliche sogenannte nationale Konferenz. Pierwszy raz w roku odbywa się taka narodowa konferencja. Ja, Zeitukrain. Ja, ich gerade vor 2 Wochen gelegen, da dort zu sein. I właśnie dwa 300 Geschwister. I 300 wierzących. To neben haben sie ganz relativ viele kleinere regionale Konferenzen. Aber bei Es gibt eigentlich das, was Karl Heinz heute Nachmittag erwähnt hat in I jest to, co dziś właśnie Bołudniu, Heinz wspomniał. Jest bardzo dobre wśród nich wyważenie pomiędzy tą pracą ewangelizacyjną, a tą pracą w zgromadzeniu. I jest również czyniona ta praca społeczna czy socjalna mit дві krankenstationen und eine школа ist richtig również ob wie stacje e, ambulatoryjne i również szkoła jedna więc może so ein eindrücken dass ihr etwas visuell i teraz kilka zdjęć będzie byście mieli jakieś wrażenie jak to wygląda see, Na tym zdjęciu jest zobrazowane gdzie jest ta stacja e medicina i Це I das ist mitten im Urwald. Da ist Schrut, po środku dżungli, obaj das schon etwas zivilisierter e, so Luft z, e, z Links Z lewej strony te takie większe zabudowania to szkoła, a z prawej strony jest ta stacja, to ten taki szpital i zgromadzenie. To jest jeden z trzech domów misyjnych, który ma mniej więcej 60 lat i po prostu jest używany. Das ist der Versammlungsraum, da ist e, Lokal zgromadzenia. Das ist ein Bild, das während einer Konferenz aufgenommen wurde im Versammlungsraum. Da ist Ale jeśli ktoś wie, jak śpiewają Francuzi, a jak śpiewamy my, Niemcy, na przykład, jest tego świadomy, że to się różni. Ale w Kamerunie francuskie pieśni śpiewane są według wzorców niemieckich. Jeszcze jedno zdjęcie, jak to wygląda na konferencji was sehr viel Freude macht ist, dass die kamerunesischen Brüder sehr eigenständig sind. Trotz unserer strahlender Wirkung radość to to, że bracia z Kamerunu są można powiedzieć samo są odpowiedzialni i samo samodzielni. Sie sind nicht але cieszą się, jeśli taka pomocna jest. Und auf der letzten Konferenz war es ein sehr schönes Miteinander. In der Sache der Konferenz, wir mieliśmy wspólny, piękny wspólny czas razem, który mogliśmy spędzić. Zwei Europäer gemeinsam mit unserem schwarzen Są bracia, którzy są zdolni do nauczania, so, wir Tacy właśnie, których życzylibyśmy sobie, by w naszych europejskich zgromadzeniach byli. Ja, so einen in einen der to jest jedna z sal sypialnych w, w czasie konferencji. Viele in einem und viele in einem Wielu braci śpi w jednej z takich sal i wiele sióstr w drugiej z takich sal. Wie wir sie haben, gibt es, aber sie Bardzo mało jest takich y, pokojów y, rodzinnych, jak my tutaj to mamy. Gdzie może rodzina być zakwaterowana. Denn gemeinsame Veranstaltungen sind, die Konferenz muss natürlich auch gegessen werden. Jak jest organizowana konferencja, to koniecznie jest też wspólny posiłek. Eskibt keinen Catering Service wie bei uns. Nie ma takiego cateringu jak my tutaj. Z wszystko od zera jest przygotowywane. Und das am offenen fire. I to wszystko tym, przy, Czy na, przy palenisku. Тут ви бачите рибу, яку ми wir пізніше später Тут ви бачите рибу, яку ми з'їмо. Тут ви бачите пару порцій. Тут ви бачите гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні гарні Mniej więcej 200 dzieci i 4 nauczycieli. To jest bardzo piękna możliwość, by dzieciom od najmłodszych lat podawać Ewangelię. Tutaj mamy dzieci w salce zgromadzenia. Na tym porannym spotkaniu przysłowie: każdego poranka ma to miejsce. Die Kinder singen ja hier Hymnen nationalowy und dann sehen Sie christliche Lieder. Ab brauchen sie war junge chrześcijańskie pieśni. Da ist äh radość po prostu. Seit vielen Jahrzehnten gibt es eine Krankenstation, Das für die Seele zu I to jest też również bardzo dobra e, możliwość, by połączyć z tym to, e, to, tą pomoc lekarską dla duszy. I to jest też dokładnie czynione. Franke, die tu, jest, e, tu macie ten tim e, tej stacji, czy tego angulatorium środków, siostra Marią Franke, która jest lekarką. Also, da ist, kann man sehr unbesorgt sein, wenn was passiert, wird einem schnell geholfen.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 i taki takie cykl badań. Odman hat mir attestiert, ich mich, że muszę trochę schudnąć. Ja, äh, äh, äh, I teraz dem Zoll stacji misyjnej äh, ich... Udajemy się w kierunku dżungli. zu lernen. Aby poznać tak naprawdę Afrykę. To jest też e, salka zgromadzenia. Stimmt dankbar, ja? e, czy nie jesteśmy wdzięczni. Wie wir oder noch ja? e, wierzący są dokładnie tak samo szczęśliwi jak my, a może i nawet bardziej szczęśliwi. Wo so wird das Essen dann herbeigebrought? pokarmy, jesteśmy za każdym razem zdziwieni jak oni to noszą, ale nigdy nic nie spada. So przygotowany posiłek. So I tak to mniej więcej wygląda z bliskiej perspektywy. To jest ryba z maniokiem. Der Fisch schmeckt gut. Ribas rauee dobrze, aber man dort muss man do trzeba się przyzwyczaić. Jaunde ist die Hauptstadt, jaunde ist e, gibt es eine Versammlung. Avantage ist Zgromadzenie. Ein Bild der Obraz. Czy tego zgromadzenia? Ein Bild e, środku, tak to wygląda. Aber auch beiden Missionars Schwestern Marion und Наші дві in які там від Jahren dienen, in працюють. Це da od wielu wielu lata pracują. Ein Bild der Jugendarbeit, die dort aufgemacht wird, da ist praca z młodymi, która też jest tam wykonywana. Kita, aber das praca z dziećmi to też jest wielkie dzieło i Kochen, basken, Dzieci uczą się gotować, robić różne rzeczy. Und so sie da. A tak mniej więcej wygląda e, pokój do kostegowych. No? Ja, w Jałędzie jest e, wykonywana intensywna praca e, z książkami. Czyli mają księgarnie. Und i na zdjęciu widzimy brata pola, w diesen Bücherladen ingebungsso, który troszczy się o tą księgarnię i ją prowadzi. Von wygląda to tak jak u nas w Europie. Dlatego też ci Geschwister że francuski jest językiem urzędowym Wierzący mają dostęp do bardzo du dużego zasobu literatury, bardzo dobrej literatury. W Duala, Duala, przed 15 latem nie było w ogóle zgromadzenia. Gibt es ja? Dzisiaj są tam cztery zgromadzenia. Und es I jest bardzo mocny wzrost. Mężczyzna gesprochen to, das jest dem Bruder rechts to, Bild zu verdanken. Po ludzku mówiąc, musimy to zawdzięczać jestem bratu z prawej strony sehr, sehr Bruder, Bardzo akaktywny brat, hatte, który przed kilku lat miał prawie śmiertelny wypadek Wunder Gottes lebt. I tylko dzięki prawdziwemu cudowi Bożemu żyje i Wszyscy mielibyście wielką radę, gdybyście go poznali. Tu mamy zdjęcie, jak wygląda jeden z, ze, jedno ze zgromadzeń. Zawsze można powiedzieć, że jest pełne albo przepełnione, jeśli chodzi o miejsca. Ró również w Duali jest taka stacja ambulatoryjna, która się nazywa jak. Mm, Lah, da Tage mo Maus hat sich dagegen. Leczyja wasi noch in Bau. Das Schwach auch noch gebaut. Jeszcy Fiat. Teraz już jest gotowa. Zum Pflegein Frau Schwester Dr. Franke bis zwei Krankenschwestern. I tutaj siostrę lekarkę z małżonkami. Noch Jeszcze wadi na północ Wafusam. Tutaj pracuje brat Erik ze swoją rodziną. Auch Bruder, der auch einen tut. To jest również bardzo cenny brat, który wykonuje bardzo cenną pracę. Ganz im ist es etwas Całkowicie na północ jest dość niebezpiecznie. Tam jest bardzo wielu muzułanów. I też zawsze są takie wydarzenia z I tam też bardzo często zdarzają się ataki terrorystyczne. Ale jednak, wszystko, niektórzy bracia regularnie tam jeżdżą. I tam również ma miejsce, pan przydaje wzrostu. To jest jedno z zdjęć na zgromadzenie z bratem Erwinem Mejersem. von dort? Co nie wierzący stamtąd? Ja noch mal ein paar ganz kurze Eindrücke jetzt zum Reisen im Land. Die erste Kilka tylko zdjęcia, wieście zobaczyły jak wygląda podróż w tym kraju. Zobaczcie so Sebastian Andor. Takie depatki są całwe, zobacz so auch, takie coś też. In diesen busen zu reisen так їздить, so sehr angenehm. Podróż w takim Der Jügeschisser, der diesen Auto sieht, merkt, dass es ein ausrangierter deutscher Hinterwäsch ist. In dem zobaczycie ten napis u góry na szybie, to zobaczycie, że jest на bekasatowany pojazd z Niemiec. Der Rekalurg To jest żebra, który cały swój dobytek ma przy sobie. To też jest typowy obraz, jak to wygląda. Pan otwarł, otworzył drzwi w Kamerunie od wiele, wielu dziesięcioleci. Nikt nie wie, jak długo te drzwi będą, pozostaną otwarte. I również, jeśli chodzi o nasze kraje, też nikt nie wie. Eine große und wirkungsvolle Tür scheint Paulus ist uns geöffnet. Padre Ojciec, że zostały otwarte nam szerokie drzwi, ale wiedzacy są wiele. Ale przeciwników jest wielu. Ja, es gibt in Kamerun auch Widersacher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 über das zukünftige fragt mich der deutsche mnie o to o und die kinder und das werk meiner hände las mir angefallen sein I by i moje było ich danke euch herzlich für eure aufmerksamkeit ich bitte um entschuldigung dass ich so lange zu lang gebraucht es ist gut wenn wir schöne unsere geschwister bitten für die einnahmenschen der beiden europäischen schwestern Będzie to dobre z naszej strony, jeśli będziemy mieli wspominali ich w modlitwach wszystkich wierzących, nasze siostry, które tam pracują.